Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdena i Olaf Warzyński. Osiem osób rannych w zderzeniu autobusu z osobówką w Markach pod Warszawą. Na drogach duży ruch Polacy wyjeżdżają na święta. Samo Zapłon to najbardziej prawdopodobna przyczyna pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Dron, który spadł w lesie w Opolskim był cywilny. Policja ustala, kto jest jego właścicielem. Groźny wypadek w podwarszawskich Markach. Jak słyszeli państwo w Radiu Kierowców, na jednym z nebralgicznych skrzyżowań autobus miejski zderzył się z osobówką i przewrócił na bok. Osiem osób zostało poszkodowanych, na miejscu są służby. Są też poważne utrudnienia w ruchu, autobusy jeżdżą objazdami. A my sprawdzamy, jak wygląda ruch na drogach wyjazdowych z miast, bo Polacy rozpoczęli świąteczne podróże. W okolicy Nadarzyna, na południe od Warszawy, jest Michał Makowski. Witaj ponownie. Dzień dobry. Michale, czy ruch z godziny na godzinę jest coraz większy? Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że teraz ruch na południe od Warszawy jest jakby nieco mniejszy niż przed godziną. Z kolei na mapach drogowych widzę za to korki w okolicach Łomianek na Krajowej Siódemce. Kierowcy zgłaszają też problemy z wyjazdem z Gdańska na południe ekspresową Szóstką w Straszynie i Juszkowie. Natomiast osoby, które wyjeżdżają z Warszawy, z którymi rozmawiałem, zmierzają na przykład do swoich bliskich na Śląsk czy do Opola, a czasami nieco bliżej do Piotrkowa Trybunalskiego. Za to ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu przed dłuższą podróżą bywa. Różnie. Ja mam zawsze przygotowane, bo boję się jakiejś awarii. Sama jeżdżę, byliśmy na mainie, zatankowaliśmy. Czasami jeszcze mówią, że wypada sprawdzić ciśnienie w oponach albo poziom oleju. A to wszystko nam się wysiedla, także nie musimy sami tego sprawdzać. Przypominamy, że ceny paliw de zostaną de facto zamrożone przez cały świąteczny weekend od soboty do wtorku. Od jutra litr diesla będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 87 groszy, czyli podrożeje o 23 grosze na litrze. Za to litr benzyny, za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6,21. Niektórym kierowcom doskwiera za to droższy gaz LPG. Takowa normalnie po 79 zł, teraz weszło 120 w porządku na drogach pilnują za to policyjne grupy Speed oraz inni policjanci drogówki. Na początku tygodnia suwalska drogówka zatrzymała ukraińskiego kierowcę luksusowego Lamborghini Urus, który przekroczył do, dozwoloną prędkość o ponad 90 km na godzinę. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Znane są wstępne przyczyny pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Jak mówi Jakub Filipek z Komendy Stałecznej Policji najprawdopodobniej doszło do samozapłonu. Przez wnicze, które zostały ustawione pod krzyżem. Konstrukcja krzyża jest metalowo-drewniana, która jakby tutaj mogła spowodować również powstanie pożaru. 25-metrowy krzyż znajduje się przy parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego na Mokotowie. Straż pożarna poinformowała, że konstrukcję trzeba położyć na ziemi. Parafia zapewnia, że krzyż zostanie odbudowany. A z kolei archidiecezja Warszawska dodaje w komunikacie, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego. To nie była wojskowa maszyna. Chodzi o drona, który spadł w lesie w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Bez załogowca zauważył jeden ze spacerowiczów i zawiadomił służbę. Każde takie zdarzenie jest traktowane bardzo poważnie. Okazało się, że dron jest cywilny i prawdopodobnie ktoś stracił nad nim panowanie, mówi Agnieszka Żyłka z Policji w Opolu. Odnaleziony dron nie posiada cech bojowych. Mundurowi ustalają właściciela bez załogowca. To są aktualności jedynki. Wizyta potwierdzona przez przedstawicieli węgierskiego rządu oraz Biały Dom. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu przyleci do Budapesztu. J.D. Davans odwiedzi Węgry w końcówce kampanii wyborczej pięć dni przed głosowaniem. Amerykański wiceprezydent wraz z małżonką będzie w Budapeszcie 7 i 8 kwietnia. Będzie rozmawiał z premierem, a także ma wygłosić przemówienie dotyczące stosunków amerykańsko-węgierskich. Nie wiadomo jednak, gdzie to przemówienie będzie miało miejsca i jaki będzie miało charakter. Pytania są ważne, bo amerykański polityk przyleci na Węgry na finiszu kampanii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 Nikt na Węgrzech nie ma wątpliwości, że wizyta wiceprezydenta też będzie wsparciem dla kampanii Fidesu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W aktualnościach jeszcze łódź i przygotowania do przeprowadzki dwóch słoni indyjskich z miejscowego zo. Podróż do Nowego Domu zajmie im kilka dni i będzie poważną operacją logistyczną. Nie wiadomo jeszcze, dokąd Kian i taru zostaną przetransportowani. łódzkie orientarium nie informuje o lokalizacji z uwagi na dobro całego przedsięwzięcia. Wiemy, że słonie mają wyjechać po świętach. W w specjalnie przygotowanych ciężarówkach. Każdy z nich będzie miał swoje indywidualne pomieszczenie do transportu. Kijan i Taru mają 13 i 14 lat. Ta podróż będzie początkiem nowego etapu w ich życiu. Na no, czym informował Adam Łużyński z Radia Łódź. Na miejsce dwóch słoni, które wyjadą do łódzkiego orientarium mają trafić nowe osobniki.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 A teraz czas na informacje sportowe Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Polski w kerlingu zajęła dwunaste miejsce w Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Ogden City w Stanach Zjednoczonych. Polska nie zdołała awansować do fazy playoff, zapewniła sobie jednak udział w przyszłorocznej odsłonie tej imprezy. Trener Genaro Gattuso oficjalnie pożegnał się z piłkarską reprezentacją Włoch, której nie zdołał wprowadzić do tegorocznych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. We wtorek jego podopieczny przegrali po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną w finale barażu. Filip Pieczonka odpadł w półfinale gry podwójnej podczas tenisowego turnieju ATP w Marrakeszu. Pieczonka i Marokańczyk Janus Lalami Laurusi przegrali z Amerykanami Robertem Kaszem i Jamesem Tracym 4-6 i 6 do 7. Skoro o tenisie mowa, to Iga Świątek od wczoraj ma oficjalnie nowego szkoleniowca. Wima Fiseta na stanowisku trenera zastąpił Francisco Roć. Hiszpan odnosił już wiele sukcesów w roli trenera i ma bogate CV.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 Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do dalszej części sezonu na Majorce. Kamil Grosicki ogłosił pożegnanie z grą w piłkarskiej reprezentacji Polski. 37-letni pomocnik poinformował o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Dziękuję za wszystko kibicom, kolegom z drużyny, trenerom i każdemu, kto był częścią tej drogi. To był dla mnie zaszczyt, napisał Grosicki. To drugi raz, kiedy Kamil Grosicki ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Wcześniej miało to miejsce w czerwcu 2021 roku. Pogoda W nocy początkowo lokalnie na wschodzie zanikające opady deszczu, potem przelotnie popada na zachodzie. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie kraju, minus 1 w centrum do plus 3 na zachodzie i 4 stopni na Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali. Klimat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 Autopromocja. Zderzenie brutalnych realiów życia z mistycznymi przeżyciami bohaterki. Już ja bym jej muchę z noza wytrzepił, żeby się taka młoda, mocna dziewka w przytułku wylęgiwała. Gdzie leży granica między cierpieniem a duchowym wybawieniem? Mruz od ciebie idzie. Kto ty jesteś? Mamo? Ponadczasowy dramat laureata Nagrody Nobla. Hanusia Gerharta Hauptmana w adaptacji i reżyserii Magdaleny Małeckiej wip Czy są takie grzechy, co nie mogą być odpuszczone? Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotę po 21. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. 10 minut po godzinie 18. Ekspres Jedynki. Po raz trzeci mówimy Państwu dzień dobry. Agnieszka Kunikowska. I Krzysztof Grzybowski. I zapraszamy na specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Dziękując za Państwa głosy na Facebooku, facebook.comu, kośnik jedynka i zapraszając także do telefonowania, prawda? Bo mamy, mamy też taką możliwość komunikacji z Państwem. 22 139 22 no i oczywiście przypomnijmy, iż nasze pytanie, no to przewodnie pytanie, co daje nam pomaganie. Na to pytanie można również odpowiadać na naszym facebookowym profilu. Trochę odpowiedzi już tam jest, choć mam wrażenie, że na razie dominują jednak sprawy roślinno-pogodowe w komentarzach. Tak, chociaż przed chwilką pan Marcin napisał właśnie o pomaganiu, że mm, sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi, poznajemy nowych ludzi, mamy jakieś nowe doświadczenia i czasami tworzą się nowe przyjaźnie i znajomości. No to w takim w razie to przekonanie, a właściwie ten komentarz będziemy mogli zweryfikować za mniej więcej pół godziny. Z kimś, kto o pomaganiu bez wątpienia wie bardzo dużo. Zdradzamy? Zdradzamy czy nie? No nie wiem właśnie. Nie, może nie. To może nie zdradzamy. Wszystko się wyjaśni. Ale możemy zdradzić, proszę Państwa, że zajrzymy do Watykanu, żeby sprawdzić jak tam się mają przygotowania do obchodów Wielkiego Piątku.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 way. For hours, just to spend a little time alone with me. Yeah. And I can say I've never bought you flowers. Mm -mm. I can't work out. this is true 15 minut po godzinie 18. Słuchają Państwo ekspresu jedynki w programie pierwszym polskiego radia. Rzymskie koloseum stanie się dzisiaj wieczorem centrum chrześcijańskiego świata. Tysiące wiernych z zapalonymi świecami przejdą śladami męki Jezusa, żeby w cieniu antycznych ruin rozważać tajemnice Wielkiego Piątku. I już za kilka godzin rozpocznie się tam nabożeństwo Drogi Krzyżowej. No to dodajmy jeszcze, że to będzie pierwsza droga krzyżowa, którą poprowadzi papież Leon XIV. A przed koloseum jest wysłannik Polskiego Radia, Paweł Pawlica. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. To powiedz, jak w tej chwili wygląda to miejsce, chociaż nie, przepraszam. Zacznijmy jednak od tego, co mnie się z Rzymem bardzo mocno kojarzy, czyli od rzymskiego słońca. Jest... Tak jest. Po kilku dniach niepogody dzisiaj po południu wyszło słońce, temperatura plus 20 stopni. Bardzo, bardzo przyjemne popołudnie, właściwie już przychodzący wieczór tutaj w Rzymie. Na koleseum już w południe zostało zamknięte dla zwiedzających. Tutaj trwają ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej. Zamknięte zostały też drogi prowadzące do antycznego amfiteatru. Do sektorów wchodzą już pierwsi uczestnicy Wcześniej muszą jednak przejść kontrolę osobistą, którą prowadzi tutaj policja. Tegoroczna Droga Krzyżowa w Rzymie odbywa się z, w szczególnej łączności z Jerozolimą. Leon XIV. Przygotowanie rozważań wszystkich stacji powierzył Franciszkaninowi Francesco Pattonowi. To były kustosz Ziemi Świętej. Rozważane, rozważane będą nie tylko fragmenty Ewangelii, ale też pism Świętego Franciszka, bo w tym roku przypada 800. rocznica śmierci świętej. ...go. Watykan opublikował już treść tych rozważań i będzie to szczególna droga krzyżowa z wyjątkowo mocnym przesłaniem. Już na wstępie jest mowa między innymi o świecie cierpiącym z powodu cynizmu tyranów i autorytarnych reżimów. Nie brakuje modlitwy za ofiary wojen, więźniów, uchodźców czy za osoby chorujące na depresję. W miejscu symbolizującym cierpienie pierwszych chrześcijan papież poprowadzi wiernych przez 14 stacji. Leon XIV jako pierwszy papież w historii będzie niósł krzyż przy wszystkich stacjach Drogi Krzyżowej. A to symboliczna decyzja, mówi Michał Kłosowski, watykanista. On biorąc ten krzyż na własne barki, yy, daje świadectwo niemalże ewangeliczne, pomagając Chrystusowi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 Nabożeństwo w Koloseum co roku jest pełne symboli. Po zmierzchu, w zazwyczaj hałaśliwym i gwarnym miejscu, zapada cisza. Dookoła amfiteatru gasną wszystkie światła, a mury antycznego Rzymu rozświetlają tysiące świec przyniesionych przez wiernych, dodaje Michał Kłosowski. To, co widać, to widać ciemność i światło z jednej strony. Bo widać, no właśnie, to światło delikatnych lampionów czy, czy pochodni.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 że czasami to jest droga, która przez taką właśnie ciemność prowadzi. Nabożeństwo od dekad łączy misterium męki pańskiej z dramatycznym wołaniem o pokój. W tym kontekście warto zaznaczyć, że dziś przed południem Leon XIV rozmawiał z prezydentem Izraela oraz prezydentem Ukrainy. W rozmowie z prezydentem Isaaciem hercogiem wezwał Izrael do ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego, a także otwarcia wszystkich możliwych dróg do prowadzenia dialogu z Iranem, który pozwoli wypracować Trwały i sprawiedliwy pokój na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z prezydentem Wołodym Remzeleńskim ojciec święty złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych i zapewniał o swojej bliskości z narodem ukraińskim. Papież i prezydent mówili także o wysiłkach podejmowanych na rzecz wspierania inicjatyw humanitarnych, zwłaszcza w odniesieniu do uwolnienia jeńców wojennych. To jeżeli pozwolisz jeszcze jedna kwestia, bo wcześniej odwiedziliśmy e, Jerozolimę. E, tam e, te święta, tegoroczne święta wyglądają w sposób e, szczególny. Jeżeli chodzi o Stare Miasto, ono jest e, puste, w dużej mierze e, zamknięte, nie ma turystów, e, nie ma praktycznie wiernych. E, jak to będzie dziś wieczorem wyglądać wokół Koloseum? Tutaj spodziewane są naprawdę tłumy, tym bardziej, że w rozmowach z watykanistami i z księżmi, a także z przewodnikami turystycznymi z Polski pojawia się taka kwestia, że wiele osób, które planowało spędzać święta wielkanocne właśnie w Ziemi Świętej w Jerozolimie, wybrało Rzym w zastępstwie. Wiele pielgrzymek właśnie dotarło tutaj o tym okresie Wielkiego Tygodnia, więc spodziewanych jest na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób tutaj przed koloseum dzisiaj. A wśród nich z pewnością także całe mnóstwo Polaków. Bardzo Ci dziękujemy Pawle. Paweł Pawlica, prosto z Watykanu dla Polskiego Radnia, dla Ekspresu Jedynki. Dziękujemy bardzo. Bo aż pęka z nadmiaru piękna Nic nas nie może powstrzymać Mówi on I po chwili już ją rozbiera Z letniej sukienki I z wszystkich tajemnic W słodkim zbożu toną W objęciach w tę noc Jak to być mogło, że on i on osobno przez tyle lat żyli nie wiedząc o swoim istnieniu, no ja Jak to się mogło stać? I tak nagle przyszło im kończyć pod zimnym niebem, zasłanym śniegiem nic nas już chyba nie łączy, mówi on. I po chwili płaczą oboje, lecz w głębi serca płaczą ze szczęścia to, co wspólne dzielą na twoje. Ten noc. Jak to być mogło, że oboje 天罗我 Być mogło, że ona i on Razem przez tyle lat Żyli nie z sobą, lecz całkiem obok No jak? Jak to się stało? Że jak to być mogło, że ona i on Razem przez tyle lat Żyli nie z sobą, lecz całkiem obok 都嫌到我大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 28 minut po godzinie 18:00. Program pierwszy Polskiego Radia Ekspres Jedynki. Tak się zastanawiam Krzysztofie nad tym jaką wizytówkę teraz zaprezentować Państwu. I pomyślałam sobie, że tak naprawdę tej osoby to Państwu nie trzeba przedstawiać. Ale gdybyśmy chcieli nadać jej drugie imię inne niż to, które nosi, to ja bym powiedziała, że to drugie imię to pomaganie. Dobrze bym powiedział. Drugie czy pierwsze właściwie? <grywa> Siostra Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Zastanawialiśmy się, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Pod kierunkiem siostry Małgorzaty wspólnota prowadzi 11 domów, do których przyjmuje ludzi bezdomnych, kobiety, chorych, matki z dziećmi, młodzież, potrzebujących, którzy oprócz tego schronienia, oprócz tego dachu nad głową otrzymują też pomoc socjalną, medyczną, materialną, ale duchową również, bo ym, po prostu ktoś z nimi jest, ktoś im towarzyszy. To prawda, w tej chwili jest nie 11, tylko 9 domów, kilka domów połączyliśmy w jeden pięknie wybudowany w Warszawie przez prywatnych sponsorów, mamy 9 domów w tej chwili. Ale nie tylko, bo mamy również bardzo duży fundusz stypendialny dla dzieci ze wsi w Świętokrzyskim, ale nie tylko. Tam kilkaset, kilkuset młodych ludzi dostaje stypendium, co im umożliwia naukę. Mamy świetlice dla dzieci ze wsi, gdzie są bezpłatne Różne zajęcia, matematyka, angielski matematyka cieszy się powodzeniem przeogromnym, ale również zajęcia muzyczne, kilka dobrych, kilka zespołów muzycznych, indywidualna nauka gry na instrumentach, to co dla dzieci i młodzieży ze wsi jest trudno osiągalne albo też nieosiągalne wcale. Zaskoczyła mnie ta matematyka, że jest taka popularna, a ciebie? I Dokładnie, od podstawowej <grym> szkoły do matury po prostu, a jest świetny nauczyciel od lat. Może dlatego więc... właśnie, może dlatego, bo przecież nauczyciel to klucz do sukcesu, żeby zarazić uczniów miłością do przedmiotu. A oczywiście, a poza tym y, matematyka no, jest to przedmiot, z którym y, bardzo wielu uczniów y, ma problemy w szkole. Dlatego też, łącznie z przygotowaniem do matury, y, dlatego też ta matematyka cieszy się ogromnym powodzeniem. Ale to, o czym siostra powiedziała, to jest niezwykle ciekawe z jeszcze jednego punktu widzenia, y, bo... Y, My bardzo często pomaganie y, widzimy w zupełnie inny sposób. No, gdzie pomaganie, a gdzie matematyka na przykład, a okazuje się, że to jest też sposób na to, żeby komuś pomóc. No oczywiście. My od dwudziestu paru lat mamy tę właśnie fundację, bo mam dwie organizacje. Jedna to jest Katolicka Wspólnota Chleb Życia, która prowadzi domy dla ludzi bezdomnych generalnie, a druga to jest fundacja, którą założyliśmy i która właśnie została założona między innymi po to, żeby wspierać młodzież, ubogą młodzież w edukacji. Możemy być dumni, bo naprawdę, nawet niedawno spotkałam dwoje starszych ludzi, którzy mi dziękowali za wsparcie edukacji ich syna, który z malutkiej wioski, oni mówią, nie daliby rady go wykształcić, z malutkiej wioski trafił do międzynarodowej firmy po skończeniu studiów. Więc to tak, to nie jest stypendium dla geniuszy, to jest stypendium, które ma wspierać młodzież, która ma naprawdę bardzo duże problemy, nie tylko życiowe i materialne. Przy okazji, oczywiście, jak trafiamy na stypendystów, to, to staramy się pomóc bardzo często całej rodzinie. Na przykład wiele domów wyremontowaliśmy, zrobiliśmy łazienki. Jakby taki kształt. To ja chcę spytać o jeszcze jedno powiedzenie, bo w jednym z wywiadów siostra powiedziała, że zajmuje się cerowaniem świata, że ceruje świat. Jak wiele jest tych, tych dziur do zacerowania? Bo znów, ja się odwołam do tego, o czym już wspomniałem. My, myśląc o, o pomocy, bardzo często myślimy o, o pieniądzach, myślimy o jakichś e, darach to materialnych. To słusznie, bardzo dobrze, tak, tak, że tak, tak. myślimy o pieniądzach. E, ale na tym te nasze skojarzenia bardzo często się kończą, a okazuje się, że tych form pomocy, potrzeb, możliwości pomocy jest dużo, dużo więcej. Oczywiście. E, przede wszystkim to tych dziur, pan zapytał, tych dziur jest bardzo dużo i powiedział niekończące się dziury. Kiedy się jedno zaceruje, to za chwilę, za chwilę się pojawia druga. No, na szczęście nie jesteśmy sami, moja wspólnota czy fundacja na tym Bożym świecie, więc cerujących jest bardzo wielu, ale pomoc oprócz tej bardzo konkretnej pomocy w sensie takim, że oczywiście dajemy ludziom, dzielimy się żywnością, którą sami pozyskujemy, bywa, że najzwyczajniej w świecie dajemy pieniądze wtedy, kiedy czy opłacamy chociażby nie wiem, leczenie czasami najrozmaitsze rzeczy, czy chociażby pampersy. W Polsce osoby niepełnosprawne, nie mające prawa do renty dostają 1240 mniej więcej złotych stałego zasiłku. Co ma wystarczyć na wszystko? Na opłaty za mieszkanie, jedzenie, leki, środki właśnie takie, jak chociażby pampersy, które z NFZ-u nie wystarczają człowiekowi na cały miesiąc ale przede wszystkim staramy się przywrócić ludziom godność. Nasze domy to staramy się, żeby to nie były zwykłe przytułki, tylko żeby to był dom, żeby w tym domu była domowa atmosfera, żeby ludzie e, poczuli się ważni, docenieni, to oczywiście nie jest łatwe, dlatego że nasi bezdomni mieszkańcy i, no, bardzo często nie spotkali się w swoim życiu, często już od dzieciństwa, z jakimś szacunkiem, z budowaniem e, przez tych, którzy ich kochają, bo często nie byli kochani, e, którzy ich kochają e, budowaniem własnej godności, poczucia własnej wartości, to są bardzo, bardzo trudne rzeczy. Powiedziała siostra, że bardzo dobrze, że myślimy o, po, o pieniądzach w kontekście pomagania i to jest prawda. Ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, chociaż tym słuchaczom, którzy brali udział w naszej akcji Choinki Jedynki, przypominać tego pewnie nie trzeba, że... Yy, Część pieniędzy zebranych w czasie ubiegłorocznej naszej akcji, aukcji, przeznaczyliśmy właśnie dla Fundacji Siostry Chmielewskiej. Wiem, mówiła siostra wtedy, że jeden z domów wymagał takiego gruntownego remontu i że te pieniądze na pewno się na to przydadzą, ale chciałam dokładnie spytać... dokładnie tak. Tak się stało. Chciałam spytać o takie uczucie, które siostrze towarzyszy, kiedy spotyka siostra kogoś, komu pomogła, bo ja domyślam się, że nie sposób spamiętać tych, tych ludzi, którym się pomogło, ale kiedy się spotyka takiego kogoś, jak siostra powiedziała, jakąś rodzinę, która dziękuje, to co się wtedy czuje w sercu? Myślę, że czuję się e, przede wszystkim wielką radość. Jedna z największych, oczywiście tych było tysiące, ale z największych moich radości to jest pewien pan, którego spotykam, pracuje w markecie, w niedalekim mieście, ja mieszkam na wsi w Świętokrzyskim, u nas wrony zawracają, ale niedaleko jest Ostrówiec Świętokrzyski. I w tym, że Ostrowcu pracuje pan, który trafił do nas jako młody człowiek, uzależniony od narkotyków, ale nie tylko. On po prostu już klej wąchał, no wszystko, co było tylko możliwe. I nie dawaliśmy jemu no, złamanego grosza za tego młodego człowieka. Poznał w naszym domu kobietę panią, która też była bezdomna, nie była uzależniona. E wyprowadzili się po jakimś czasie oboje. Proszę państwa, człowiek pracuje od lat, jego syn w tej chwili zdał maturę, to znaczy w ubiegłym roku w szkolnym zdał maturę. Człowiek no dumny ogromnie, to, to wspólny syn z tą panią. Człowiek, który stanął na nogi, zawsze się serdecznie witamy, opowiadamy sobie, co. ale my byśmy za tego człowieka naprawdę nie dali no, grosza, że wyjdzie. To był młody, kompletnie Duży, zniszczony człowiek. To są takie chwile, w których y, można powiedzieć: No, warto było. Y i to oczywiście dzięki, dzięki nie tylko, no my wkładamy w to prawdą, jest y, ogromną pracę, żyjemy razem z ludźmi. To nie jest tak, że członkowie wspólnoty żyją razem z ludźmi, których przyjmujemy pod swój dach. Oczywiście rodziny mają swój, jakiś, swoje mieszkanie, jakiś teren, to nie jest tak, że śpimy w jednym pokoju. Ale choć jak będzie trzeba, to i tak hmm. będzie. I tak na początku było, że spałyśmy z moją pracownicą do dzisiaj e, i drugą młodą dziewczyną, która do nas dołączyła, po prostu na stercie kartonów w jednym pokoju z ludźmi bezdomnymi. To był rok 1989. E, więc w tej chwili jest no, niewyobrażalna zmiana. E, a te pieniądze, które, które mamy, no to przecież to są wszystko pieniądze płynące od ludzi, którzy się z nami dzielą. Mówiła Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii. Że, żeby być dobry, Samarytaninem, to trzeba mieć pieniądze. No. Pieniądze, choć mamy też dowody na to, zresztą siostra o tym mówiła, że pomagać można na różne sposoby. Czasami jest się dobrym za angielskiego, można się tą wiedzą dzielić. Jest się nauczycielem matematyki, można również pomagać tym, którzy na taką pomoc normalnie nie mogliby liczyć, więc jest wiele sposobów na to, żeby pomagać Ale, innym. To jeżeli siostra pozwoli... Ależ oczywiście, oczywiście. To do tych różnych sposobów na pomaganie za wrócimy chwilę, wrócimy. Za chwilę. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers, apportion the blame? To play, I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told? If you don't ask, you don't get? How many lives have taken your money? Your mother said you should bet. Told him if you work too hard, you can sweat. Radio Jedynka. Za 18 minut godzina 19, to jest ekspres jedynki. A w Ekspresie jedynki rozmawiamy o pomaganiu. E, przypomnę, naszym gościem jest siostra Małgorzata Chmielewska, to e, jeżeli możemy powrócić do tego e, cerowania. E, na ile w pomaganiu? Musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo mam takie wrażenie, że bardzo często ym, są osoby, które z chęcią by pomogły, natomiast wychodzą z takiego założenia, że cóż może zmienić tych pięć złotych, cóż może y, zmienić mój jeden drobny gest, skoro tych potrzeb, tych dziur jest tak wiele? Przede wszystkim jeden drobny gest na pewno może zmienić życie czy wręcz przywrócić radość drugiemu człowiekowi. Złotówka, pięć złotych oczywiście są bardzo ważne. Tu się przypomina przypowieść o ubogiej wdowie, która wrzuciła wszystko, co miała do skarbony Pana Jezusa przypowieść. Natomiast generalnie... Są najrozmaitsze formy pomocy. Zauważyć drugiego człowieka, to jest punkt pierwszy. To może być moja sąsiadka, do której się uśmiechnę, chociaż jej pies szczeka rano, jak schodzi na, na, na spacer. To może być ekspedientka czy kasierka w sklepie, która widać przed chwilą zrobiła awanturę jakiś klient, więc można zażartować, rozśmieszyć. To są bardzo drobne rzeczy. Zauważyć drugiego człowieka. To może być kolega mojego dziecka w szkole, o którym wiemy, że ma trudną sytuację rodzinną. Najdrobniejsze gesty. Oczywiście pieniądze są ważne, ale przede wszystkim pieniądze, pieniądze muszą być skutkiem jakby Naszego stosunku do drugiego człowieka, jak również dary. No, powiem tak drastycznie: wyrzucanie za płot między innymi naszych domów brudnych, podartych, brudnej, podartej odzieży, no, nie jest formą pomocy. Zwłaszcza, że potem musimy wynajmować kontenery, żeby to, żeby to wywieźć. Pomoc bezpośrednia oczywiście musi być rozsądna i celowa, ale też przede wszystkim życzliwość. Ja z moim przybranym, niepełnosprawnym synem chodzę często do różnych sklepów, galerii i ostatnio spotkała nas. Reakcja jest bardzo różna, bo Artur zaczepia ludzi pytając, co to na przykład i tak dalej. Na ogół ludzie się odwracają, ale niedawno starsza pani, naprawdę widać, że prosta, uboga kobieta, weszła z nim w dialog, co nie jest łatwe, zainteresowała się nim. Artur był przeszczęśliwy, że ktoś w ogóle do niego zagadał. E, więc ja musiałam tłumaczyć oczywiście, bo on mówi niezrozumiale. Ale to są, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i to jest podstawa. No ale to są bardzo sprawi... drobne gesty, bardzo I, i bardzo drobne się, rzeczy. I się, że to jest takie proste, ale... i I takie Oczywiste. oczywiste. A okazuje się, że nie jest to oczywiste. Jeżeli cały dzień będziemy dla naszych najbliższych, oczywiście jesteśmy ludźmi, czasem się zezłościmy, czasami mamy dosyć, jesteśmy zmęczeni, ale jeśli wtedy kto inny y, zażartuje, uśmiechnie się, przytuli, no różnie to może być, y, to, to wtedy ten świat będzie lepszy. Oczywiście dzielenie się dobrami materialnymi jest podstawą, no bo to jakby y, czasami sprawia, że ludzie w ogóle mają co jeść i takich my, moja wspólnota ma bardzo wielu oprócz tych, których mamy w domach no to dzielimy się także tym, z tymi, którzy są poza naszymi domami z tym również z uchodźcami z Ukrainy no tych mamy w swoim domu w naszych domach głównie, starych, chorych niepełnosprawnych, którzy w tej chwili są pozbawieni po prostu wszystkiego i staramy się nadal zapewnić im jakąś godność, no a później warunki, a oprócz tego teraz walczymy o możliwość ich leczenia. To są ludzie, którzy wymagają opieki medycznej w sensie lekarzy, bo taką bezpośrednio my im mm. zapewniamy, ale przede wszystkim życzliwość. Dobre spojrzenie na drugiego człowieka, co nie oznacza, żebyśmy nie widzieli złych rzeczy, które ten człowiek robi. To nie o to chodzi. Mm. Tylko, tylko taka codzienna życzliwość na co dzień. W tramwaju, autobusie, na klatce schodowej, a w rodzinie przede wszystkim. Nawet mm. jeśli moja ciocia ma zupełnie inne poglądy polityczne. <grym> no i ważne też, żeby wytrwać w tym, yy, w tym postanowieniu bycia dobrym dla innych i zauważaniu innych, żeby to nie były tylko takie akty jednorazowe, choć i takie się liczą oczywiście. A ja mam takie pytanie, bo siostra całe życie swoje poświęciła pomaganiu i wiele osób, wiele siostrze zawdzięcza, mówiliśmy o tym. A co siostra z tego czerpie dla siebie? Co siostrze daje ten akt niesienia pomocy? E Powiem tak, z punktu takiego czysto ludzkiego, ja jestem estetką i ten świat jest piękny i brzydki i nie lubię, jak ten świat jest brzydki. Można to tak w skrócie ująć, a y, oczywiście lubię, kiedy jest piękny, więc daje mi niesamowitą radość, że ten świat jest trochę lepszy. Y, to jest y, no, takie y, po prostu radość. Y, oczywiście z punktu widzenia chrześcijanina, Daje mi również radość, że ten gest miłości pomógł drugiemu człowiekowi odzyskać miłość, odzyskać radość, bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nawet jeśli leży, tym bardziej jeśli leży brudny na ulicy i pijany, to w nim ten obraz jest zamazany. I teraz chcę zrobić wszystko, żeby ten obraz piękna, który też w tym człowieku był, żeby został przywrócony. To, to jest taki, powiedzmy sobie, praca artystyczna, co nie, oczywiście wymaga niestety ogromnego wysiłku, nie tylko mojego, ale tych, którzy są z, ze mną, z nami. E, i, no i wielkiej cierpliwości, jak również, co niezwa, niezwykle ważne, nieoczekiwania wdzięczności lub efektów. I tutaj powiem jeszcze może taką rzecz, kiedy moi młodzi współpracownicy widzą, jak ktoś po trzech latach pobytu u nas, gdzie stanął na nogi, z powrotem wraca do swojego życia. Czują się często rozczarowani czy zawiedzeni, bo włożyli ogromny wysiłek, naprawdę, żeby temu człowiekowi pomóc e, stanąć na nogi. I im wtedy mówię, słuchajcie, to jest tak, że jak człowiek jest chory na raka i dostanie morfinę, to wtedy ma ulgę w cierpieniu. I ten człowiek te trzy lata, które u nas był, e, miał ulgę w cierpieniu. Widać, nie jest w stanie na dzień dzisiejszy dłużej znosić tego, co było jego przeszłością, jego słabością i tak dalej. To warto o tych różnych spojrzeniach, różnych perspektywach y, pamiętać. No i warto również pamiętać o tym, o czym siostra powiedziała, że w jakiejś mierze nie pomagamy tylko tym ludziom potrzebującym, w jakiejś mierze pomagamy też sami y, sobie, bo sprawiamy, że no cóż, no, ten świat wokół nas rzeczywiście staje się lepszy i my z my tego też. również korzystamy. Siostra Małgorzata Knielewska. Bardzo dziękujemy. Mhm. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Ciszy Do siódmego nieba Zapomnieć się w raju Tam grzech mój dojrzewał Odnaleźć chcę prawdę Gdzie dobro i zło Bo miłość i piekło na ziemi W dłoni, ukryte w spojrzeniu. Za 7 minut godzina 19 to jest ekspres jedynki na antenie jedynki. Właściwie można by powiedzieć, że to był ekspres jedynki. No bo właściwie masz rację. Powoli tak. się będziemy z państwem żegnać. Bardzo dziękujemy za wspólne trzy godziny. Mamy nadzieję, że pozostaną państwo z radiową jedynką. Przypominam, że o 19 transmisja Drogi Krzyżowej na naszej antenie. No i zapraszamy także na świąteczne nasze audycje. Jest w czym wybierać. Zachęcamy również do tego, aby być może przez ten okres świąt na spokojnie pomyśleć o tych kwestiach, o których dziś mieliśmy przyjemność rozmawiać, czyli o pomaganiu, o tym, jak pomagać, o tym, że są naprawdę bardzo różne sposoby, aby tę pomoc nieść innym i to wcale nie muszą być pieniądze, to wcale nie muszą być wielkie gesty. No to jeszcze małe sprostowa sprostowanie, transmisja Drogi Krzyżowej o godzinie 20 na naszej antenie. Bardzo Państwu dziękujemy. Agnieszka Kunikowska, Krzysztof Grzybowski. Do usłyszenia. Guess I made a lot of mistakes, yeah Guess I've been in my own way But I gotta do what it takes now Got me feeling like I missed my time Got me feeling like I'm lost I'll be facing all my demons now I got my eyes on the road Cause I I've been walking on a tightrope, yeah, I've been dancing with the ghost, can't nobody take me on my zone, I gotta walk until I get there, yeah, one step at a time, tell my baby I'll be coming home, I got my eyes on the roll, oh, I'm gonna do right, The ground. Yeah. Yeah, in my bones. Oh, yeah. So I'm gonna take a leap of faith. Feel this moment, find my place. No, I ain't gonna walk alone. So we can take a leap.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 Niebieska chata. Dlaczego kiedyś malowano właśnie na ten kolor? Mieszkańcy wierzyli, że to odstraszało owady, ale kolor miał też funkcję, która przypomina dzisiejsze media społecznościowe. Wyjaśnimy to wszystko jutro w jedynym takim miejscu. Będzie też o łowickich wycinankach, pająkach, które nie mają nic wspólnego z terrarium i o tym, jak zrobić dobrą wielkanocną jajcochę, która na pierwszy rzut oka przypomina pasztet, ale smakuje zupełnie inaczej.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 Emilia Kleszczewska zapraszam. Na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Bandurskiego w podwarszawskich Markach doszło do poważnego wypadku. Autobus miejski zderzył się tam z autem osobowym, po czym autobus ten przewrócił się na bok. Policja podaje, że poszkodowanych jest na pewno kilka osób. To pasażerowie autobusu. Kierowca osobówki w tym miejscu nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie, gdzie zderzył się ze wspomnianym autobusem. Przejazd przez marki jest w tym momencie praktycznie niemożliwy. Więcej informacji o wypadku już za chwilę w aktualnym jedynki. Tymczasem droga krajowa numer 16, olsztyn mrągowo, w pobliżu miejscowości wójtowo. To województwo warmińsko-mazurskie na trzecim kilometrze zdarzyły się trzy samochody osobowe, ruch kierowany jest przez policję od godziny 1638. Tymczasem droga krajowa nr 26 to odcinek Myśli Busz Renice w województwie zachodniopomorskim. Na 52 kilometrze tutaj jest kolizja dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 26 z ekspresową trójki. Wjazd na S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest aktualnie zablokowany, a także wprowadzono objazd przez drogę wojewódzką numer 119. Natomiast są też dobre informacje z drogi krajowej numer 11. To odcinek Środa Wielkopolska Jarocin na wysokości miejscowości Bronisławy w województwie wielkopolskim, gdzie wcześniej wywrócił się motocyklista. Zablokowana była droga i policja prowadziła kierowców przez objazdy. W tym momencie już ten przejazd jest możliwy, a także dobre informacje z drogi krajowej Numer 62 to odcinek Radziejów-Włocławek na wysokości miejscowości Płowce na 40 km gdzie wcześniej zderzył się samochód dostawczy i ciężarowy. Wprowadzony był ruch naprzemienny, teraz już także tam tego utrudnienia nie ma.